Cześć, z tej strony Bartek, dzisiaj będę gotował piwo, a z tej strony Bartek, a słuchacie 314W.pl Czyli jak sobie to tam rozłożycie to będzie 2314W, to będzie piwo. Dzisiaj będę gotował Dry Stout. kolejne podejście, mam nadzieję, że tym razem nie wyjdzie, ale tak naprawdę jest to piwo, które którym chcę tak naprawdę uzyskać tylko gęstwę drożdżową, ponieważ to jest takie piwo wstępne do, do tego, co chcę uważać może gdzieś za dwa tygodnie, czyli ris. To jest bardzo mocne, bardzo duże piwo takie porządne, wyzwanie dla mnie. No i spróbujemy. Ja spróbuję. A dzisiaj będzie... Drystone. Jest godzina tuż po 10. O, tuż po 10, czyli w pół do 11.00. Ale kocioł już, już się grzeje. Także. Mam dzisiaj niedużo czasu. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Wszystko miało być ważone wczoraj, ale wczoraj się nie udało. Wczoraj był mój urodziny. Ktoś na nie przyszedł. Niestety, nie, nie ważyłam. A dzisiaj o 18 jest mecz. No i muszę się wyrobić tak, żeby na ten mecz pojechać. Muszę, no więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może, być może nie, nie zrobię wszystkiego. Być może trzeba będzie odłożyć część na po meczu. Zobaczymy. Także tyle tytułem wstępu. I to teraz sprawdzić temperaturę, która z pewnością jeszcze, jeszcze nie, nie doszła do, do pożądanej. No i do później. Podstawowe słody już są w kotle to znaczy 2,5 kg słodu Pale Ale ze strzegomia i. 2 kg słodu wiedeńskiego, też ze strzygomia. Także teraz 60. No, spadło gdzieś do 65 stopni, ale chyba nie będę podgrzewał, bo chciałbym to zrobić na wytrawnia, Niższa temperatur, temperatura daje bardziej wytrawny wynik. No i teraz co? Godzina będzie w tej temperaturze się moczyło. Chyba gdzieś po pół godzinie włączę na chwilę palić, żeby trochę, trochę podrzeć, żeby tą temperaturę utrzymać. Zresztą zobaczymy, będę to kontrolował, tą temperaturę, więc się okaże, czy będzie trzeba palić, włączać, czy nie. No i teraz jest godzina przerwy. To w takim razie w ciągu tej godziny będę mówił. No nie, nie będzie aż tak źle, nie będę mówił godzinę, bo to tego się nie da znieść. I tak trudno jest znieść prawdopodobnie to, co mówię. przecież co ja bym takie głupoty miały. Nie się słucha tego fajnie. Ja odsłuchuję tych, tych moich nagrań. No i nie są aż takie złe jakby to można było. Co my tu jeszcze mamy? Aha. Płatki owsiane. Chyba. Kurczę, muszę to muszę sprawdzić. Muszę coś sprawdzić, ale to nie znaczy, że nie mogę, nie mogę w tym czasie mówić. W domu jestem sam. Dzieci są na feriach. Żona poszła do pracy. Zostałem, zostałem sam. Bardzo. Tak. Płatki. To prawda, jęczmienne, ale ja mam owsiane też bardzo dobrze. Jestem sam już od tygodnia, w zasadzie. Znaczy nie to, że od tygodnia jestem sam, ale od tygodnia dzieci są na feriach, więc jest taki luz. No. Chociaż już mi już starczy bez nich. Już mogłyby wrócić. Ale do rzeczy, Pod 100 gram. Do rzeczy, czyli co tam się zdarzyło ostatnio. Wiosna wróciła, co prawda jeszcze nie taka ani nie kalendarzowa, ani jeszcze nie całkiem ta wiosna ta związana z aurą, ale to już nie długo. Roztopy się zaczęły. Na dworze jest wciąż jeszcze niewiele ponad 0. stopni, ale roztopy się zaczęły. Nie, nie chcę zapeszać, mam nadzieję, że to już tak na stałe, choć 19 lutego już nie wziąłem. 19 lutego to stałe nie musi być jeszcze. To jeszcze może popadać i śnieg i bróz może łapać na naczynia. Ja już w latach nie otakuję. Udęsknieniem jest dosyć tej pogody, albo mrozu, tej pluchy, albo śniegu, wszystko jedno. Już mam dosyć. Ale wiosna wróciła na ligowe boiska. Już, roz, były, już teraz jest druga wiosenna kolejka, właśnie w ten weekend. Już był mecz Legii za Ajaxem w Lidze Europy, pierwszy, pierwszy z dwóch meczów. Także zdecydowanie wszystko, to już nie jedna jaskółka tej wiosny, której jeszcze nie uczyniła, ale to już jest jest tej wiosny już coraz więcej. Legia z, w pierwszym meczu z Arką Gdynia na wyjeździe wygrała 0-1 do bez żadnych rewelacji. Taki mecz w wykonaniu Legii nie najlepszy, nie z przytupem, no ale trzy punkty są. Tymczasem Ajax w tym czasie wygrywał wszystko jak leci w lidze, wszyscy się martwili co to będzie, że Legia nie w formie a tu mecz, ten mecz z Ajaxem, a tymczasem po całkiem przyzwoitym meczu, wyrównanym, wyrównanym naprawdę wyrównanym, Legia zremisowała u siebie za Ajaxem 0-0 co wciąż nie pozbawia jej szansy na, na awans, to tu dużo mówić. No, z Ajaxem byłaby to, byłaby to na pewno niespodzianka, ale jest to wciąż możliwe. Co prawda tam na jakichś komputerowych yy, zoomach, zbliżeniach, jakichś nie wiadomo jakich yy, cudach na kiju okazało się, że Ajax powinien wygrać ten mecz, bo strzelili bramkę, piłka minęła minęła linię, linię bramkową, no ale cóż, bywa tak, trudno, zostali skrzywdzeni, czy nie zostali. Mecz, mecz był wyrównany, także z gry, ten, w, w, wydaje mi się, że ten wynik 0-0 jest e, taki, no, sprawiedliwy. Ale, ale niesmak pozostaje, no mogła ale ja ten remis osiągnąć spokojnie, albo nawet wygraną w sposób taki bym powiedział, jak to nawet no uczciwy, choć nie w tym sensie, że, że Legia oszukiwała. Także mamy 0-0. Ja już powiedziałem jak, jaki mam scenariusz na, na rewanż w Amsterdamie. Będzie 1-1. Legia strzela w pierwszych minutach. Cofa się do głębokiej defensywy. Malarz będzie zawodnikiem meczu. Na koniec gdzieś tam wtoczy się Ajaxowi ta piłka do bramki. Będą cisnąć, ale już nic więcej nie wskurają. Mecz zakończy się wynikiem 1-1. Legia awansuje. Jakby nie było, osiągnie swój... No historyczny, co prawda, kiedyś tam grali w ligi mistrzów, no. no ale po ostatnich wynikach nie tylko Legi, ale w ogóle polskich drużyn od, no już od 20 lat, no to awans do jednej ósmej, jednej ósmej Ligi Europy byłby ogromnym sukcesem. Te, Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, bo fakty są takie, że na razie trudno z jakimś zaufaniem podejść do, do tego, co gra Legia, bo nowi ludzie jeszcze nie pokazali nic nadzwyczajnego. Starzy wydaje się, że jeszcze nie całkiem są w formie. No ale, ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że jeszcze nie całkiem są w formie, bo to jest optymistyczne, to znaczy, że kiedyś będą. No i tyle. Co do dzisiejszego jeszcze zacierania mojego piwa, znowu nie, nie, nie piję piwa, bo znowu oczekuję na koniec, na, na koniec gazu. Poza tym, nie tylko dlatego, jeszcze dlatego, że dzisiaj jadę na ten mecz, no więc muszę, muszę być w stanie kierować samochodem, choć to by nie przeszkadzało, bo ten mecz jest dopiero 18. Aha, co w Browarze się działo ostatnio? Ostatnio działo się takie rzeczy, że dojrzało piwo mleczne kawowo-waniliowo-czekoladowe. Nazwałem je kaferoma. Na etykietce napisałem sobie tak zwaną morską opowieść. Pamiętasz karczą rzym, w której to diabeł w końcu dopadł Twardowskiego? Tak samo jest z tym trunkiem, który zaraz przelejesz do szkła. Słodkie, pachnące czekoladą i wanilią, jak świetny deser ale koniec jest czarny i gorzki. Co najbardziej wpłynęło na charakter tego piwa? palone słody, czekoladowe słody, dodatek laktozy i laska wanilii. No i rzeczywiście w sumie jestem jedynym recenzentem swojego piwa, więc... No może nie jedynym, zaraz o tym powiem. Więc to oznacza, że oczywiście można mnie podejrzewać o nieobiektywność brak ob obiektywizmu. Natomiast yy, staram się. W rezultacie wycho chyba wychodzi na że jestem bardziej krytyczny <śmiech> wobec siebie niż, niż otoczenie, ale powiem tak, to piwo mi się naprawdę udało. Yy, w swoim gatunku, takim, czyli tego ja bym to zakwalifikował jako milk stout, yy, Jest naprawdę bardzo dobra. Rzecz gustu, czy komuś milkstauty pasu, yy, pasują, smakują. Ale jako milkstaut naprawdę jestem z niego zadowolony. Uważam, że jest naprawdę świetny. Więcej można mojej recenzji, z mojego piwa przeczytać na, na stronce. Yy, jest naprawdę złożony aromat, złożony, złożony smak. Wszystko jest takie fajnie zbalansowane i skontrowane solidną goryczką, ale nie taką goryczką, którą ja, ja mam tendencję do przesadzania z chmielem, bo sam lubię goryczkowe piwa, a tu wydaje mi się, że utrafiłem w taki punkt, no że, że jest po prostu dobrze. Natomiast ogromnym zaskoczeniem jest dla mnie moje piwo pszeniczne, które w rezultacie zyskało nazwę i etykietkę. Nazwałem je alarm, gwiazdka i pod gwiazdką jest dopisane, że fałszywy. Bo nie wiem, czy ktoś pamięta. Chodzi o to, że przestraszyłem się, że mi się popsuło, że ono jest niedobre. No i to był fałszywy alarm, bo okazało się, że jest dobre, przynajmniej jeśli chodzi o popsucie. Natomiast w tej chwili jego wadą, taką, która, może, która go nie dyskwalifikuje, ale, ale jest takim brakiem, jest to, że jest zbyt mało nagazowane, no bo nagazowałem je dużo, bo się bałem, że tam te bakterie mogą, mogą, nie wiem, dorobić jeszcze dodatkowego gazu i to wszystko powybucha. Ale okazało się, że moje, że jest bardzo dobrze odbierane. Zaniosłem kolegom i to, co uważałem, że jest. Zaniosłem oba piwa, czyli to, to, ten stołk mleczny, który uważałem, że jest świetny. Okazało się, że piwo pszeniczne zyskało w gruncie rzeczy większe uznanie. No, oczywiście, nie jest, jest to dosyć naturalne. Jest to piwo w sumie łatwiejsze w odbiorze, takie mniej y, nienormalne, tak powiem. Chociaż milk stout nie jest piwem, y, ten milk stout nie jest piwem trudnym, bo to nie jest jakieś wędzone, jakieś, nie wiem, super gorzkie, więc y, jest takie dla ludzi, wydaje mi się, y, znośne. Y, tyle tylko, że jest niespodziewane, są niespodziewane te smaki i aromaty, dla leików niespodziewane, związane z kawą, z czekoladą, z tą wanilią. No a pszeniczne piwo, no to pszeniczne piwo to jest... Ono jest w miarę normalne. No i tutaj też napisałem sobie na etykietce, że tak, Stąd popłaca? Wyciągasz z lodówki jedzenie, wąchasz, smakujesz, patrzysz jeszcze raz na datę przydatności. Coś nie tak, czy tylko ci się zdaje? Wyrzucić, zjeść, a może po przesmażeniu na patelni będzie dobre? Tak było z tym piwem. Już myślałem, że się zepsuło, ale szkoda mi było wyleć, więc napełniłem butelki. Opłaciło się. Można pić. Pij ile chcesz. Nisko nascony, mało goryczki w sam raz do, po... do popijania podczas popychania kosiarki. Także i naprawdę takie jest. Wydaje mi się, że jeśli dotrwa do lata, to można je po prostu wystawić Skrzynkę i picie niczym lemoniada. Choć jest, yy, może być też zdradliwe, bo ono nie jest bardzo słabe. To już tam 12,8 było BLG, więc tak naprawdę yy, nawet przekraczało wartości dla Wikbinia ten nastaw początkowy. Więc. Więc jest tam alkoholu nie policzyłam, ale więcej niż, niż. Nie jest lekkie, bardzo. Ciekawe jestem, czy słychać te kroki, bo jak mówię, to chodzę. No wiecie, no to tak jest. Napoleon też chyba chodził. Generalnie, nie wiem, jakieś jest chyba sprzężenie takie między nogami a, a mózgiem, a aparatem mowy, że człowiek, chodząc, myśli, myśląc, mówi, coś tu musi być. 11.35, do kociołka wsypałem już e, słody, wszystkie te takie czarne e, i w, w, w, Odpaliłem palnik i czekam i teraz do 72 stopni podgrzewam, a co do wiosny, jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, dzisiaj z psami na spacerze słyszałem ptaki śpiewające, co albo się ostatnio nie zdarzało, albo nie zwróciłem uwagi, więc to jest kolejna, kolejna oznaka wiosny. No i jest jeszcze jedna oznaka wiosny. Nie, nie, nie, to już nie oznaka wiosny. Jeszcze mi się przypomniało, co w browarze. Jedną rzecz, o której nie powiedziałem. Mianowicie piwo, to na tym słodzie wędzonym, które robiłem, jeszcze, jeszcze leżakuje. Połowa ta na chwilę, leży w butelkach. Druga połowa jeszcze cały czas w wiaderku mocz się z wiśniami. No przyznam szczerze, że bardzo jestem ciekaw tego. Myślę, że ta chmielona, no to się tutaj nie obawiam, bo ona będzie po prostu no bardzo... Ten słód nie jest bardzo wędzony, więc myślę, że tam nie będzie jakichś takich rewelacji z, z nim związanych. Natomiast, a ponieważ wsypałem dobry miel, no to wyjdzie z tego coś i w rodzaju jakiejś takiej ipy i, i tyle. Ale będzie dobre, będzie dobre. Natomiast jestem bardzo ciekaw tego tego wiśniowego. No zobaczymy, to, to jeszcze z tydzień pewnie sobie postoi i, i będę przelewał do butelek jedyne, albo może nawet dwa tygodnie, bo problem polega na tym, że tak długo, stojąc, stojąc tak długo zapewne y, tam już nie ma drożdży, które mogłyby y, zrobić refermentację. Stąd raczej będę musiał y, tych drożdży tam dosypać. A za dwa tygodnie będę miał gęstwę. Co prawda gęstwa będzie ze stołu. Więc nie bardzo będzie pasować, ale to będzie tylko dętwa. tylko nie wiem, troszeczkę jej będzie, tylko tam turcze. Nie wiem, czy ja dobre te słody to wybierałem, czy to będzie stołk, jakiś taki, te wszystkie czarne rzeczy, to po prostu tak pływają, nie bardzo chyba wpływając na kolor. No, Zobaczymy. W każdym razie zapach jest zwykle świetny, ten zapach gotującej się brzeczki, jest naprawdę bardzo przyjemny. To a propos tego, że gdyby ktoś chciał ważyć, a boi się zapachu, to chciałem jeszcze raz powiedzieć, nie ma w tym nic nieprzyjemnego, to nie jest zapach porozlewanego Starego piwa. Nie wiem skąd, to, znaczy więcej chyba. Ludzie piją piwo i zastanawiają się i wiedzą, jak on, jakie ono jest śmierdzące. No. Natomiast gotujące się piwo jest no, bardzo, bardzo przyjemne. Nie ma się tutaj czego obawiać. A mój głos, o jeszcze, a propos głosu, jak zwykle. Dlaczego mam taki głos? Bo w czwartek byłem na meczu, bo dzisiaj mnie jeszcze trzyma. Już jest nieźle, więc dziś do wieczora powinienem się na tyle wykurować, żeby móc znowu krzyczeć. Trochę się martwiłem wczoraj, myślałem, że pójdę gdzieś na jakąś na bok trybuny, bo nie będę w stanie wydobyć z siebie głosu, ale chyba, chyba będę w stanie jednak. 12.30 rozpoczynam filtrowanie. No to zobaczymy, o właśnie, rozpoczynam filtrowanie, więc pobiorę pierwszą próbkę do zbadania gęstości. Tak, jak do tej pory takie te wytrawne stołty, które próbowałem robić. Mówię próbowałem, bo nigdy nie byłem z nich w pełni zadowolony. To w każdym razie te brań stołty miały tą pierwszą gęstość. No i w ogóle potem całkowicie słabo. Uwaga, sprawdzam. prawie 16, więc znowu szału nie ma, ale już przestało mi zależeć na tym, żeby tego piwa wychodziło jakoś yy, jak najwięcej. Na tej wydajności mi zależy niż na tym, żeby ono yy, wychodziło. Tym bardziej, że tu wiedziałem od razu. Yy, nie jest złata wydajność, ponieważ ja nasypam stosunkowo niewiele słoni. To ma być 12 i ma być ich 20 litrów, a nie jakieś nie wiadomo Ile? Ja w swoim garnku przy dwunastce to jestem w stanie zrobić, no ze 30 nawet litrów albo i lepiej. A tutaj mam dwunastkę i ma być jej 20 litrów. Zobaczymy jak to wyjdzie na koniec. Muszę skorygować swoje wskaźniki wydajności. 13.40, 13.40 jest. Ponieważ e, wyszło mi 25 litrów brzeczki do gotowania. E, o ekstrakcie 12 brix, prawie że 12 brix, czyli 11,5 jakieś. Belgię. Co oznacza, e, że ja celowałem w 12, ale oczywiście na koniec, na koniec, czyli jeszcze teraz będzie gotowanie. W ogóle w każdej chwili spodziewam się tego skończenia się gazu, a tu nic, a w każdym razie 25 litrów. Niech odparuje z dwa. Zobaczymy jakie wtedy będzie to Belgie. W każdym razie jest więcej niż, więcej niż się spodziewałem, więcej niż mi wyszło z wyliczeń w programie to dobrze, dobrze, bo to oznacza, że mam dobrą wydajność i będę mógł sobie tą wydajność tam w tym programie skorygować i, i zużywać mniej słodu lub produkować więcej piwa. Raczej się skłaniam ku tej pierwszej opcji, ponieważ doszedłem do wniosku, że piwa robi zbyt dużo tak naprawdę, nie jestem w stanie go ani przepić, ani porozdawać. Nie mam aż takiego popytu może. No ale w każdym razie, a chciałbym, a lubię robić to piwo, jak, jak mi wyjdzie, to jest po prostu wetarda, więc, więc chcę robić więcej warek, a mniej piwa mogę. Przepraszam, to orz orz orzeszek wpadł nie tam, gdzie trzeba. Jeszcze y z prywatnych rzeczy to Wam powiem coś takiego, że y zorientowałem się, że w moim koszu, w koszu ten, komputerowym jest ponad milion plików. Ponad milion plików. Mniejsza oto z, z czego to wyniknęło, że tyle ich jest, w każdym razie zorientowałem się wtedy jak chciałem sobie jedną rzecz z tego kosza odzyskać. No i to jest jak na razie minęło już dwa tygodnie i chyba odkąd się zorientowałem i nie udało mi się jeszcze odzyskać tego, tego pliku. Cały czas próbuję pozbyć się czegoś z kosza. Normalną, standardową metodą wyświetlając wyświetlając co tam w tym koszu jest, no to po jakichś dwóch, trzech dniach pojawia się zawartość. Oczywiście nic się nie da z tym zrobić, ani posortować w żaden sposób, ani wybrać plików i skasować, choć znaczy być może, w każdym razie nie, nie widać efektu od razu, yy, i nie, nie mogę wybrać od razu nie wiem, wszystkich plików, no bo nie chcę wszystkich kasować, Jak one są nieposortowane, to nie wiem, który z nich jest ten, którym chcę odzyskać. Zacząłem szukać w internecie, jakby tu dobrać się do tego kosza z komend jakiś. jakiś. Yy. Znalazłem coś, skrypt w lu troszkę tam um, był w nim błąd, przynajmniej na tą datę, źle zła konwersja daty, nie, nie mówię, że to był błąd, może no, tam komuś działało umienie, ale to sobie poprawiłem. Nie jest to szybciej, bo tak samo trwa 2-3 dni, żeby coś w ten skrypt ruszył, wyświetlił, no ale zobaczymy, bo na razie jeszcze nie wiem, czy to zadziała, dopiero się okaże, jak zacznie. Kasować, jeśli w ogóle zacznę kasować. Cokolwiek. No i zobaczymy. W każdym razie podejrzewam, że w tej chwili tak się to zakleszczyło, że jak ja coś usuwam sobie z dysku, robię delay z jakichś plików, to one trafiają do kosza. Natomiast nie ma tej rotacji, nie, nie ma żadnej retencji, nic się z, z tego kosza nie usuwa. Tak mi się wydaje. Nie, nie, nie mogę tego potwierdzić na 100%, no bo jak mówię, do tego kosza zajrzeć y, nie mogę. No w ostateczności nie odzyskam tego pliku, zrobię, usuń wszystko i trudno. Nie będę tego miał, ale... Ale jeszcze walczę, bo sam y, ten Przypadek, po prostu wydaje mi się, oprócz tego, że chciałbym uzyskać ten klik, to ten przypadek jest ciekawy. Gaz wciąż jest, gaz wciąż się pali. Dobrze, mamy 20, mam 25 litrów brzeczki. <śmiech> Mielenie było ustawione na 20. Trzeba teraz to wszystko skorygować. Nie, nie Trzeba to skorygować tak, jakbym miał 25 litrów, czyli. No, bo chcę, chcę, zacząć, yy, chcę zacząć się z tym chmieleniem mieścić w, jakich, yy, w jakichś widełkach, no, żeby to nie było za każdym razem szuflą sypnięte, bo lubię chmiel, tylko żeby to był zaprojektowany yy, taki poziom goryczki, jaki chcę uzyskać. Stąd. No będę próbował celować, tak? Będę próbował celować. Mam oczywiście do tego oprogramowania. Ja używam Brute-Target darmowego programu. Zacząłem się powoli zapoznawać z nim i, i, i trochę już z nim sobie radzić, w jaki sposób tam opracować recepturę i... i to jest świetna pomoc w Ważenie piwa, bo dzięki temu mam wstępną orientację, czy to, co wsypię, to, co da mi, jeśli chodzi o kolor, o słodkość, o goryczkę. Także naprawdę, naprawdę polecam, jeśli ktoś waży piwo i chciałby sobie receptury jakoś komponować to warto korzystać z jakichś narzędzi. Są, są jeszcze inne płatne na przykład jakiś tam Brutarget, czy... nie to Brutarget to ja używam. No i jest darmowy. No mniejsza o no to ja używam tego nie będę się mądrzył bo tam tych innych zupełnie nie znam. Ten ledwie, ledwie poznaję bo niektóre funkcje niektórych funkcji nie, nie rozumiem. Raczej nie tyle funkcji co tam trzeba prowadzi sporo parametrów związanych ze swoim sprzętem. No i tam jakieś wychodzą po wyliczeniach, że ile brzeczka nastawna, ile mam przedgotowanie mieć, ile pogotowania, a ja nie bardzo potrafię z tym utrafić. Raz, że nie potrafię z tym utrafić, a niektóre z tych parametrów po prostu nie rozumiem, nie wiem co one oznaczają. Także jeszcze, jeszcze trochę przede mną na pewno pracy, żeby poznać możliwości tego programu. Ale już jest dobrze, już jest dobrze, już, ona ta, już ten program pozwolił mi chociażby skomponować sobie to piwo i następne po nim, które będzie RIS-em. Tak, trochę się tego, ris, tego risu, chyba risu powiem, Russian Imperial Stouty. Boję się, no bo to jest wielkie piwo. Chciałbym, żeby miało z 25 BLG. Zobaczymy, jak mi się to uda. Bo no gęste mogą być problemy na różnych etapach z wysładzaniem. Szczególnie z filtrowaniem, tak? z gotowaniem i z zacieraniem raczej, żeby wszystkie te słody, będzie dużo słodów w stosunku do wody, do ilości wody, więc będzie gęsto, będzie trzeba mieszać. No i trochę się, przyznam szczerze, obawiam. Z drugiej strony jest to wyzwanie, wyzwanie. Smakują mi risy, risy, posmakowały mi choć bardziej, szczerze mówiąc, ostatnio z tych mocnych piw, to chyba najbardziej lubię barley wine. No. Choć przyznam, że piłem portery bałtyckie, nie bardzo do mnie przemawiały, a ostatnio wypiłem taki porter od odpięty. Bałtyk Adriatico, jakieś zrobione w kooperacji z, jakąś, z jakimś innym browarem. Ja mam butelki przy sobie, nie, z Chorwacji, z Serbii wszystko jedno. Nie, nie, nie chcę się teraz o tym. No i był dobry, był naprawdę, był dobry. Ten mi posmakował. Bardzo mi się podoba to, że kiedy, gdy ci producenci dodają do tych piw mocnych dużo chmielu. Dla mnie to jest coś, co pozwala mi to, to piwo wypić ze smakiem, bo jak jest za mało nachmielone, to jednak, to jednak ten poziom y z Według mnie to piwo wtedy nie jest dobrze zbalansowane, jest zbyt słodkie w stosunku do do swojej. Za mało skontrowana jest, go, skontrowana jest goryczką ta słodkość, o, już się w końcu wy, wy, wysłowiłem. Ha, zbliża się 15. Jest za 23. Samoważenie już prawie że skończone właściwie. Zostało. Yy, zostało jeszcze fermentacja. Przepraszam. Samoważenie już yy, dobiega końca. Za 20 minut yy. Jest, będę skończony. No i zostało studzenie. I dodanie drażliwe. Także no, poszło nieźle, można powiedzieć. O 15.30 będę miał skończone gotowanie. Wystawię sobie garnek na nadwór, a ja sobie spokojnie pojadę na mecz, a po meczu przeleję już zimną brzeczkę do tormentora, zadam drożdże. Także zadowolony jestem również z tempa, choć w pewnym momencie nie, nie, nie, nie mówiłem o tym, ale miałem przez chwilę taki, no takiego stracha można powiedzieć, bo w brzeczce Brzeczka stanęła i przestała, po prostu, przestała lecieć. Nie wiem, gadam jak potłuczony, bo tutaj robię w międzyczasie jakieś rzeczy w komputerze. ledwie co ciurkało, kran odkręcony na, na full, a tutaj takie no bardzo, bardzo słabo. Myślałem, że to wszystko stanęło, a, a słabo by było, bo to żadna żyta ani pszenica powinno spokojnie yy, lecieć bez żadnego problemu. Ale to było jakiś chwilowy przestój, bo przez chwilę tak poleciało, nic nie ruszałem, nic nie, nie kręciłem, nic nie mieszałem, po prostu w którymś momencie... Zaczęło um, lecieć szybko. Dobrze, że, że byłem w tym czasie na miejscu, bo dzięki temu nic nie wyleciało. W ogóle dzisiejsze ważenie jest y, ewenementem. To jest, można powiedzieć, historyczne, historyczne ważenie. Taka chwila, która się chyba do tej pory nie zdarzyła, bo absolutnie nic, absolutnie jednej kropli nie ureniłem. Nic mi się nie wylało, nie rozlało się, nie, nie wyleciało, nie wykipiało. Także no jest to ewenement, bo nawet jak było nieźle, to zawsze to gdzieś tam coś gdzieś wyleciało, a tym razem zupełnie, zupełnie nic. Przypominam, że słuchacie Bartka który sobie zrobił domowy browar 314 WO, czyli piwo. 314 to pi, do tego WO razem piwo. Możesz czytać na bieżąco, co robię na stronie 314wo.pl tam możesz sobie zasubskrybować RSSA, tam możesz skomentować no i no, nie wiem, możesz się też nie czytać. No, w każdym razie. A, wymyśliłem takie hasło. Yy, kojarzycie Mariusza Maxa Kolonko z Nowego Jorku? Mówię jak jest. No to ja też, ja piję jak jest. A u mnie jest zawsze. trochę zabrzmiało patologicznie. <tryk> nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak patologicznie. W każdym razie na wszelki wypadek się żegnam, bo, bo chyba już nie mam nic do powiedzenia i już nic ciekawego się raczej nie powinno do końca wydarzyć. Także żegnam się tradycyjnym Pijcie dobre piwa. Szkoda życia na te siki koncernowe. Eksperymentujcie. Naprawdę piwo jest yy, trunkiem, którego, który może was zaskoczyć. Jest mnóstwo smaków, mnóstwo kolorów. Wcale to nie jest zupa chmielowa i wcale to nie jest złoty trunek. Jak to ma, mawia Tomasz Kopyra. Ma rację. Także naprawdę, pijcie dobre piwo do, do usłyszenia, do zobaczenia, do. Śledźcie co robię, no. Cześć. Jeszcze tylko ostatnia taka rata, można powiedzieć. Gaz mi się znowu nie skończył. A gotowanie się skończyło, a gaz się nie skończył, no to po prostu może akurat mi się trafiła taka butla, model, stoliczku na krysie.